Klub jazzowy. Zapraszają Radiowa Dwójka i TVP Kultura. Alicja Michalska, dobry wieczór. Dziś w klubie jazzowym świeża krew. Cztery osobowości, cztery instrumenty. Saksofon, fortepian, kontrabas i perkusja. Do tego tradycja staro-greckiej muzyki i współczesne, najlepsze brzmienie polskiego jazzu. Jak brzmi połączenie tych dwóch światów? To zaprezentuje nam kwartet. Kratisa Q To the Muse, grecka melodia w jazzowej aranżacji w wykonaniu kwartetu Kratisa Q. To otwierający utwór z albumu Flare, który dzisiaj wybrzmiewa w klubie jazzowym, a do mnie, do studia zmierza właśnie nie kto inny jak lider grupy Dimitrios Hartfish. Wraza z saksofonista i kompozytor jest już u nas w studiu Radiowej Dwójki i TVP Kultura. Cześć, witaj. Cześć. Cześć. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj razem z nami dzisiaj i możemy waszej twórczości posłuchać, ale też trochę o niej porozmawiać, no bo jest o czym. No właśnie, jak to jest debiutować dzisiaj na polskiej scenie jazzowej? Chyba w ogóle debiutować jest ciekawie, na pewno. To znaczy, że się pewne rzeczy poznaje po raz pierwszy. I nikt nikogo tego nie uczy i trzeba, trzeba to odkrywać na bieżąco mhm. i z wielką przyjemnością to robimy. A macie takie poczucie jako debiutanci, że trzeba wnieść na tę scenę muzyczną coś nowego, jakąś nową jakość czy nowy pomysł? Na pewno. Myślę, że niekoniecznie z premedytacją myśleliśmy o tym, tworząc ten materiał, bo to już wypacza w jakiś sposób proces artystyczny, prawda? Natomiast na pewno tak jest. Z drugiej strony chyba każdy, kto gdzieś wyraża siebie, wprowadza coś nowego, bo drugiego takiego jeszcze nie było wcześniej. No właśnie, ale też pewnie nie bez związku są twoje osobiste związki z Grecją. Greckie korzenie to dobry grunt, żeby szukać inspiracji w tej konkretnej kulturze muzycznej. To znaczy tak. Y oczywiście gdzieś tam moje y korzenie połowiczne, że tak powiem, jestem w połowie grekiem, były rzeczywiście jakimś przyczynkiem do tych poszukiwań. Nie powiedziałbym, że to gdzieś ja tutaj pociągałem za sznurki, bo dużą część tych, tych inspiracji znalazła reszta. Maja znalazła kilka bardzo fajnych melodii, no i właśnie takich rzeczy, które popchnęły w tą mhm. stronę właśnie. Ale jestem też ciekawa, wy jako zespół, który korzysta z tych starogreckich tradycji muzycznych, to raczej jest ciężkie do zweryfikowania źródło. Czy to oznacza, że spora część waszych inspiracji to jednak domysły i wyobrażenia o tej muzyce? Jest to raczej luźny zbiór inspiracji. Nie traktujemy tego ani jakoś odtwórczo wiernie. Tym bardziej, że się nie da, no bo, no bo umówmy się, nie, nie ma możliwości dowiedzieć się, jak to brzmiało tak. z różną muzyką taką, która jeszcze w jakikolwiek sposób istnieje. Można to zrobić. Yy, oczywiście niektóre już tradycje już wymierają, ale ta mm. jest już martwa od 2000 tysięcy lat niespełna. Są zapiski ale też nie wiadomo, w jakim stopniu one są wierne, więc yy, dla nas to jest jakiś pretekst do tego, żeby po prostu uzewnętrznić się muzycznie, artystycznie i pograć sobie. Tak, ale pewnie to też daje duże pole do manewru, prawda? Dużą swobodę i pole do improwizacji. Oj tak, jak najbardziej tak. To, tym bardziej, że to są bardzo, ym, bardzo wdzięczne melodie, takie, które, które są otwarte właśnie na mhm. poszukiwania takie. Jeszcze musi paść jedno pytanie, bo jako debiutanci pewnie bardzo dobrze wiecie z czym wiąże się docieranie do słuchaczy z waszą twórczością, szczególnie na samym początku. Te starania idealnie widać na waszych social mediach, które są pięknie ułożone graficznie. Jak ważne jest dzisiaj w muzyce także myślenie wizualne, żeby były te skojarzenia graficzne? Um. Bardzo dziękujemy przede wszystkim. Te, te gratulacje się należą Tanie Danelowej, która stworzyła naszą szatę graficzną. W szumie informacyjnym, w którym żyjemy, który jest niewiarygodny, dosyć oczywiste nam się wydaje, że w, trzeba się przebić i niekoniecznie sama muzyka wystarczy często. Oczywiście dążymy do tego, żeby ona się broniła i chyba się broni, natomiast no, ważne jest to, żeby i oczy nas kojarzyły z czegoś wizualnego, więc, więc taki pewien branding i, i pewna taka kolorystyczna konsekwencja i ciągłość jest, jest ważna. No i rzeczywiście odczuwamy, że to, że to też dodaje trochę do tożsamości zespołu, oprócz tego, że, że do rozpoznawalności to i... Jakoś buduje naszą tożsamość też. To ja będę trzymać za was kciuki, a tymczasem możesz już wracać. Bardzo ci dziękuję. Poproszę cię Bardzo teraz dziękuję. o muzykę. Dimitrios Hartfish-Wrazas. Dzisiaj w klubie jazzowym gra dla nas debiutancki kwartet Kratisa Q. Młoda krew, jazzowy zapał, a w duszy gra im grecka pieśń. Kratisa Q to kwartet, który dzisiaj jest gościem klubu jazzowego, a do mnie do studia radiowej dwójki i TVP Kultura. Tym razem zmierza Maja Babyszka, pianistka i wokalistka, która jest jedną czwartą kwartetu. Kratisa Q już jest z nami w studiu. Cześć, witaj. Cześć. Jestem bardzo ciekawa, jak ty się dzisiaj czujesz tutaj u nas w studiu S4 Polskiego Radia. Jak ci się grało tak na początek? Świetnie, bardzo mi się tutaj dobrze gra. Uwielbiam ten wystrój, szczerze mówiąc. Um, ilość tych wspaniałych świateł, które mamy wokół siebie bardzo inspiruje. I fortepian też ma taką barwę, jaka jest moją po prostu preferencją na 100%. Także same chi... plusy. Przed chwilą usłyszeliśmy utwór Tomorrow Island. Jest to piosenka Twojego autorstwa. Mm -hmm. Jakbyś mogła powiedzieć o niej coś więcej? Ta piosenka powstała z inspiracji niekoniecznie starogreckiej, a bardziej geograficznej. Na dwóch wyspach, które są położone na skraju stref czasowych, występuje jednocześnie Dziś i Jutro. I to jest o Wyspie Jutra. Mhm. Ale ty jako pianistka, która porusza się między jazzem a tak zwaną world music, chyba nie jest ci obce czerpanie z tradycji wielu innych kultur muzycznych. Zdarzyło mi się eksplorować właśnie bardziej y, taką muzykę tradycyjną, można powiedzieć polską, y, trochę ukraińską. Śpiewam mhm. na biało w wolnych chwilach. A te poszukiwania greckie to rzeczywiście pod kątem tego zespołu też, też robiłam. Także udało nam się znaleźć kilka utworów, które zaaranżowaliśmy wspólnie później. No właśnie, to powiedz troszkę, jak wygląda to poszukiwanie, kiedy starasz się dotknąć tego ducha starożytnej Grecji za pomocą fortepianu? To co masz przed oczami? Pewne dźwięki, a może postacie, czy może filozofię, pewien mit o tej Grecji? Myślę, że mit o Grecji to jedyne, co nam zostało tak naprawdę. Myślę, że jest to praca typowo kreatywna, na pewno nie, nie odtwórcza, nie, jest, mm -hmm. nie, nie próbujemy być rekonstruktorami. Ale myślę, że tematy poruszane w starożytnej Grecji i ten, ten klimat jakby jest w pewien sposób uniwersalny dla, dla nas jako po prostu ludzi z Europy. Jednak jest to jakaś taka podstawa kultury, motyw mitologii pojawia się często w sztuce, więc bardziej na tym, się, na tym się opieramy. Tak, no szczególnie, że tak naprawdę bardzo dużo zespołów na polskiej scenie jazzowej sięga po folklor, ale mało kto sięga po antyk. Jestem ciekawa, czy ty czujesz, że tworzycie coś zupełnie nowego, może coś na pograniczu muzyki, filozofii i właśnie improwizacji też. Myślę, że jest to dosyć mało popularny mm -hmm. temat. Jest to nawet takie nie, nieoczywiste, jak, w jaki sposób te rzeczy brzmią. Tak. Udało nam się właśnie odnaleźć melodię Mezomedesa która jest bardzo stara. No i z tego, co, co udało się ją odtworzyć, to, to nawet jej brzmienie jest takie, że jak graliśmy, to pomyśleliśmy, że no brzmi to dosyć tak dziwnie, no, tak nie spotyka się czegoś takiego. To jest, mówię o pierwszym utworze, które graliśmy, hymn do muzy. Także tak, eksplorujemy. To jeszcze, żeby was troszkę bardziej poznać, jak wam się gra na odległość? Bo z tego co wiem, mhm. trzy czwarte zespołu, czyli chłopaki tak. są z Wrocławia, ty jesteś z Trójmiasta. To ciężko tak na odległość? Rozwiązujemy to najprościej jak się da, czyli spotykamy się rzadko, ale, ale treściwie, ale intensywnie. Ale intensywnie. No to czasem to nawet może pomagać w zmobilizowaniu się wbrew pozorom. Maju, czy według ciebie ciężko jest dzisiaj być oryginalnym na polskiej scenie jazzowej? Myślę, że w ogóle w XXI wieku i takim dostępie do mediów jest ciężko być oryginalnym, więc to na pewno nie skupiamy się na tym, żeby, żeby być jakby oryginalnymi na siłę, tylko... Dobrze się bawić. Em, tylko dobrze się bawimy i, i gramy rzeczy, które nam po prostu się podobają. W takim razie nie będę cię już dłużej zatrzymywać. Wracaj do chłopaków do studia. Maja Babyszka, pianistka i wokalistka była dzisiaj razem z nami, a w klubie jazzowym gra dzisiaj dla nas kwartet Kratisa Q. Młodzi, zdolni i bardzo ambitni. Kwartet Kratisa Q dzisiaj gra w klubie jazzowym. My też mamy bardzo ambitne zadanie, bo chcemy jak najlepiej poznać członków tego zespołu. Dlatego do mnie już rytmicznym krokiem zmierza perkusista Jakub Jugo. Jesteś perkusistą z wyboru, tak o sobie mówisz. Co to znaczy? Tak, to jest stwierdzenie, trochę powstało może żartobliwie, a z drugiej strony jest stwierdzeniem bardzo poważnym dla mnie. Był taki moment w życiu, że po wielu już latach edukacji muzycznej, właściwie w, po studiach licencjackich, zadałem sobie pytanie, czy to Co był mój wybór. Co w życiu robić? No, to prawie, że tak. Czy to był mój wybór, bo w moim życiu wydarzyło się dużo rzeczy, wiadomo, dobrych, złych, ale nie wszystkie były moim wyborem. Niektóre po prostu się działy. Nie wiadomo, że tak jest. I zadałem sobie pytanie, czy granie w ogóle muzyki, bo chyba mógłbym to rozszerzyć do grania muzyki, nie tylko do grania na perkusji. Czy to jest mój wybór? No i oczywiście skutkowało to pytanie powstaniem pokaźnego kryzysu, aczkolwiek z pomocą na przykład przyjaciół z różnych zespołów także zespołu Kratisa. Udało mi się na nie odpowiedzieć i tak zostałem perkusistą z wyboru. Teraz świadomie używam tego słowa. To zmierzam też tutaj do pytania o to, jak powstał ten wasz zespół. Jakbyś mógł pokrótce mhm. powiedzieć, jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Poznaliśmy się grając recital dyplomowy licencjacki Dimitriosa na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Dimitriusz zaprosił właśnie mnie. My właściwie z Dymkiem znamy się już tak parnaście lat, bo od szkoły muzycznej drugiego stopnia. No i zaprosił Maje oraz Jasia. No i tak zaczęliśmy sobie grać. Zagraliśmy Recital, który wyszedł całkiem nieźle. Stwierdziliśmy, że można by robić to dalej, prawda? I zagraliśmy wtedy też utwór Kratisa, Tizojimu, mhm. czyli utwór, który też graliśmy dzisiaj, który był tak naprawdę trochę zdefiniował nasz sound jako, jako, jako, jako kwartet. No i też był inspiracją do nazwy, prawda? Stąd właśnie mhm. Kratisa. No i tak przez parę lat trochę na odległość yy, próbowaliśmy, graliśmy, aż w końcu zebraliśmy na tyle po prostu, utworów i zebraliśmy na tyle odwagi, żeby y, ruszyć z tym świat. Graliśmy płytę Flair i, no i teraz koncertujemy. Czyli dobre relacje w zespole to podstawa. Dokładnie. Bez tego nie ma w ogóle dalszej drogi. Gracie muzykę inspirowaną oczywiście tradycją grecką, ale bez patosu. Tak, tak. To są nasze takie luźne interpretacje, prawda? Jesteśmy rekonstruktorami, tylko takimi niezbyt dokładnymi, prawda? Z własną, z własną inwencją, więc ten patos raczej chyba w nas go nie ma, więc też nie ma go w naszej muzyce. Nie wiem, może, może odbiór z zewnątrz jest inny, ale mhm. wydaje mi się, że, że tego, tego patosu tam Przynajmniej świadomie nie dokładamy. Mhm. Czyli święta, tradycja, ale jednak własny głos. Autorskie kompozycje, aranżacje, no dokładnie. i przede wszystkim dobra zabawa tą muzyką, no bo to chyba też o to chodzi, prawda? Mhm. dokładnie. <laughs> Jakub Jugo, perkusista, jedna czwarta kwartetu Kratisa Q. Dzisiaj był razem z nami w studiu radiowej mhm. dwójki i TVP Kultura. Wracaj do kolegów z zespołu. Dzisiaj w klubie jazzowym słuchamy kwartetu. Kratisa Q w składzie. Dimitrios Hartfish-Wrazas na saksofonach, Maja Babyszka na fortepianie, Jan Jerzy Kołacki na kontrabasie i Jakub Hugo na perkusji. Ja nazywam się Alicja Michalska. Bardzo dziękuję za dziś, a Państwa zostawiam z muzyką. Bojka jest też na miejscu,